Ryby. Leszcz za wąsy suma szarpie. A to śmiałość, rzekły karpie. Karpie dobre są, lecz w się? odezwały się łososie. — Głupie żarty! — rzekła flądra. — Patrzcie! Flądra, jaka mądra! Skąd u flądry rozum taki? — obruszyły się szczupaki. — Cóż za dziwne obyczaje, że o koniem szczupak staje! — mruknął sandacz. — Więc sandacza zbeształ okoń. — Pan uwłacza! Mnie i całej mej rodzinie Niech pan od nas precz odpłynie Rzekły śledzie Ryby rzeczne Są zazwyczaj niedorzeczne Każda woda im za słodka Przygadała śledziom płotka Karaś milczał Tylko kilka jeszcze słów rzuciła kilka A sardynki z tej rozmowy Potraciły całkiem głowy